Wuj Vernon wrócił uśmiechnięty. Niósł jakiś długi, wąski pakunek i nie odpowiedział ciotce Petuni, kiedy go zapytała, co kupił. Znalazłem wspaniałe miejsce, oznajmił. Szybko wszyscy wysiadają. Bardzo było zimno. Wuj Vernon wskazywał na coś, co wyglądało jak wielka skała wystająca z morza. Na jej szczycie widniała jakaś mizerna chałupka. Jedno było pewne. Nie należało się tam spodziewać telewizora. — Na noc zapowiadają sztorm — powiedział wuj Wernon wesoło, zacierając dłonie — a ten zacny jegomość zgodził się pożyczyć nam łódź W tym momencie podszedł do nich jakiś bezzębny staruch Wskazując na starą szalupę podskakującą na stalowo-szarej wodzie — Zdobyłem też trochę prowiantu — rzekł wuj Wernon, więc wszyscy na pokład W Łodzi było przeraźliwie zimno Lodowate rozpryski fal i krople deszczu spływały im po plecach, a mroźny wiatr chłostał im twarze. W końcu, a wydawało się, że upłynęły całe godziny, dopłynęli do owej skały, gdzie, wuj Vernon, potykając się i ślizgając, powiódł ich do zrujnowanego domu. Wewnątrz było okropnie. Cuchnęło zgniłymi wodorostami, wiatr gwizdał przez dziury w drewnianych ścianach, a puste palenisko zamokło. Na dodatek dom miał tylko dwie izby. Prowiant wuja Wernona okazał się czterema torebkami chipsów i czterema bananami. Próbował rozpalić ogień, ale torebki po chipsach narobiły tylko trochę dymu i zwinęły się w ruloniki. Teraz mogą nam nakichać, co? Zagadnął wesoło. Najwidoczniej uznał, że nikt nie dostarczy tu poczty, zwłaszcza podczas sztormu. Harry zgadzał się z tym, ale jego wcale to nie wprawiało w dobry humor. Kiedy zapadła noc... Rozpętał się zapowiadany sztorm. Olbrzymie fale chłostały ściany chatki, a dziki wiatr łomotał w brudne okna. Ciotka Petunia znalazła kilka zapleśniałych koców i zrobiła dadlejowi posłanie na zjedzonej przez mole kanapie. Ona i wuj Vernon zajęli kulawe łóżko w sąsiedniej izbie, a Harry musiał sobie znaleźć najbardziej miękki kawałek podłogi i zwinąć się na nim w kłębek pod najcieńszym i najbardziej postrzępionym. Kocem. Sztorm rozszalał się na dobre i Harry nie mógł zasnąć. Dygotał z zimna i przewracał się na twardej podłodze, czując jak burczy mu w brzuchu z głodu. Koło północy chrapanie Dadleja zagłuszyły przetaczające się nisko grzmoty. Podświetlona tarcza elektronicznego zegarka połyskująca na zwisającej z kanapy ręce Dadleja powiedziała haremu, że jest za dziesięć jedenasta. Leżał i patrzył, jak zbliżają się jego urodziny, rozmyślając smętnie, czy Darslejowie będą o nich pamiętać i zastanawiając się, gdzie może być teraz nadawca listów. Pięć minut przed północą Harry usłyszał jakieś okropne trzaski. Miał nadzieję, że sufit się nie zapadnie, chociaż z drugiej strony może byłoby mu cieplej, gdyby tak się stało. Jeszcze cztery minuty. Może w domu na private drive po ich powrocie będzie tyle listów, że uda mu się jakoś skraść choć jeden Trzy minuty Czy to może tak łomoce w skałę? I dwie minuty Co to za dziwne skrzypienie? Czyżby ta skała zapadała się w morze? Jeszcze jedna minuta i będzie miał jedenaście lat. Trzydzieści sekund, dwadzieścia, dziesięć, dziewięć. Może by tak obudzić Dudleya. Trzy, dwie, jedna. Bum! Cała chatka zadygotała, a Harry poderwał się, wytrzeszczając oczy w ciemności. Ktoś był na zewnątrz i najwyraźniej łomotał w drzwi.